Rozdział trzydziesty. Korichor, antychryst, urąga Bogu, zaprzeczając przyjściu Chrystusa, zadośćuczynieniu i duchowi proroctwa. Naucza, że nie ma Boga, upadku człowieka, kary za grzechy i że Chrystus nie przyjdzie. Alma świadczy, że Chrystus przyjdzie i że wszystko wskazuje na istnienie Boga. Korichor domaga się znaku i traci mowę. Diabeł ukazał się Korichorowi jako anioł i nauczał, co ma mówić. Korichor ginie stratowany. Gdy lud Amona osiedlił się wierszon, a Lamanici zostali wyparci z kraju i ciała ich poległych zostały pochowane przez mieszkańców tego kraju i nie zliczono ich poległych, tak wielu ich było, ani też polegli Nefici nie zostali zliczeni, stało się, że gdy pochowali swych poległych i upłynęły dni postu, żałoby i modlitwy, a był to szesnasty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego, w całym kraju nastał pokój. Ludzie byli posłuszni przykazaniom Pana i ściśle przestrzegali obrzędów bożych według prawa Mojżesza, bo nauczano ich, by przestrzegali prawa Mojżesza, aż wszystko się wypełni. I tak przez cały szesnasty rok panowania sędziów nad ludem Nefiego nic nie zakłóciło ich pokoju. I na początku siedemnastego roku panowania sędziów mieli także niczym niezmącony pokój. Ale przy końcu XVII roku przyszedł do zarachemli człowiek, który był antychrystem, gdyż występował przeciwko przepowiedniom proroków o przyjściu Chrystusa. A nie mieli prawa zabraniającego jakiejkolwiek wiary, bo było to wyraźnie wbrew przykazaniom Boga, mówiącym, że nie wolno im mieć prawa czyniącego ludzi nierównymi. Albowiem tak podaje Pismo – wybierajcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Jeśli ktoś chciał służyć Bogu, był to jego przywilej Innymi słowy, jeśli wierzył w Boga, miał przywilej służenia Mu Lecz jeśli nie wierzył w Niego, nie istniało prawo, by Go ukarać Jeśli mordował, był karany śmiercią Jeśli rabował, był także karany Jeśli kradł czy popełniał cudzołóstwo, karano Go również Bo karano za popełnianie wszelkiego takiego zła Albowiem mieli prawo, że ludzi należy oddawać pod sąd według ich przestępstw, jednakże nie mieli żadnego prawa zabraniającego jakiejkolwiek wiary. Karano więc tylko za popełnione przestępstwa i tak wszyscy ludzie byli równi wobec prawa. I ten antychryst o imieniu Korichor, nad którym prawo nie miało władzy, by go ukarać, zaczął nauczać ludzi, że nie będzie żadnego Chrystusa. I tak im mówił – ludzie – Którzy jesteście zobowiązani niemądrą i próżną nadzieją Dlaczego utrudniacie sobie życie czymś tak niemądrym? Dlaczego czekacie na Chrystusa? Przecież nikt nie wie, co nastąpi Oto wasze proroctwa, o których mówicie, że są przekazywane przez świętych proroków Są niemądrą tradycją waszych ojców Skąd wiecie, że można na nich polegać? Mówię wam, że nie możecie wiedzieć tego, czego nie widzicie nie możecie więc wiedzieć, że Chrystus przyjdzie. Czekacie i mówicie, że wasze grzechy zostaną wam odpuszczone. Otóż jest to szaleństwem i wasze obłąkanie zostało spowodowane tradycjami ojców, które skłaniają was ku wierze w to, co nie jest prawdą. I mówił im wiele w podobny sposób, twierdząc, że nie może być zadość uczynienia za grzechy ludzi, lecz każdemu w tym życiu powodzi się według jego sprytu, że każdemu życie układa się zależnie od jego talentu i zwycięża zależnie od swej siły, a cokolwiek czyni, nie jest występkiem. I nauczał ich tak, przekonując wielu i powodując, że nabierali śmiałości w czynieniu zła i przekonał wiele kobiet oraz mężczyzn do popełniania cudzołóstwa, mówiąc im, że gdy człowiek umiera, następuje koniec jego istnienia. I człowiek ten poszedł też do Jerszon, aby nauczać tego Amonitów, którzy byli dawniej Lamanitami. Ale byli oni mądrzejsi od wielu Nefitów, bo pochwycili go, związali i zanieśli przed Amona ich wyższego kapłana. I stało się, że zarządził on, aby wyniesiono Korichora poza granice ich kraju. I Korichor udał się stamtąd do Gideon i również tam zaczął nauczać mieszkańców. I tam także nie powiodło mu się, gdyż pochwycono go, związano i zaniesiono do ich wyższego kapłana i naczelnego sędziego. I stało się, że wyższy kapłan zapytał go, dlaczego chodzisz, wykrzywiając drogi pana? Dlaczego nauczasz ten lud, że Chrystus nie przyjdzie, pragnąc zniszczyć ich radość? Dlaczego występujesz przeciwko wszystkim proroctwom świętych proroków? Ten wyższy kapłan nazywał się Gidonach. I Korichor odpowiedział mu. Czynię to, bo nie chcę nauczać ich niemądrych tradycji waszych ojców i nie chcę uczyć ich, by zobowiązywali się niemądrymi obrzędami i przepisami ustanowionymi przez dawnych kapłanów dla zagarnięcia nad nimi władzy i utrzymywania ich w niewiedzy, aby nie podnieśli głowy, lecz pozostawali pokorni i postępowali według waszych słów. Mówicie, że ten lud jest wolny. Oto mówię ci, że są w niewoli. Mówicie, że dawne proroctwa są prawdziwe, a ja mówię, że nie wiecie o ich prawdzie. Mówicie też, że ludzie są winni grzechu i że są upadli z powodu występku rodzica. Oto mówię, że dziecko nie ponosi winy za swych rodziców. Mówicie też, że Chrystus przyjdzie, lecz ja wam mówię, że nie wiecie, czy przyjdzie jakiś Chrystus, ani też, że zostanie zgładzony za grzechy świata. W ten sposób przekonujecie ludzi, by wierzyli w niemądre tradycje waszych ojców i we wszystko, co chcecie im wmówić i trzymacie ich w ryzach, niczym w niewoli, aby wzbogacać się pracą ich rąk, że nie odważają się patrzeć ze śmiałością, ani też nie mają odwagi korzystać ze swych praw i przywilejów. Nie mają odwagi korzystać z tego, co jest ich własnością, bojąc się, że obrażą kapłanów, którzy wedle swego uznania nakładają na nich ciężary i przekonali ich przez swe tradycje, sny, fantazje, wizje i udawane tajemnice, że jeśli nie będą postępować według ich słów, obrażą jakąś nieznaną istotę, o której mówią, że jest Bogiem, istotę nigdy nie widzianą i nikomu nieznaną, Boga, który nigdy nie istniał i nigdy nie będzie istniał. Gdy wyższy kapłan i naczelny sędzia przekonali się, jak nieczułe jest jego serce i że urąga nawet Bogu, nie chcieli z nim mówić, lecz zarządzili, aby go związano oddali go w ręce straży i posłali do Zarachemii, aby postawiono go przed Almą i naczelnym sędzią panującym nad całym krajem i gdy postawiono go przed Almą i naczelnym sędzią mówił w ten sam sposób jak w Gideon i nadal bluźnił w napuszonych słowach przemawiał do Almy urągając kapłanom i nauczycielom i oskarżając ich że aby bogacić się pracą ludu zwodzili go niemądrymi tradycjami ojców Wtedy Alma powiedział mu Wiesz, że nie bogacimy się pracą ludu. Od początku panowania sędziów aż do teraz pracowałem własnymi rękoma na swoje utrzymanie, mimo że wędrowałem dużo po kraju, głosząc słowo Boże memu ludowi. I jakkolwiek wykonałem wiele prac w kościele, nigdy nie otrzymałem nawet jednej seniny za swoją pracę. I to samo dotyczy wszystkich moich braci Wyjątkiem jest, gdy sprawowaliśmy urząd sędziego Otrzymując według prawa tylko wynagrodzenie za nasz czas I jeśli nie otrzymaliśmy niczego za swoje prace w kościele Jaką mamy z nich korzyść, jeśli nie to, że głosimy prawdę Aby cieszyć się radością naszych braci Dlaczego więc mówisz, że nauczamy ten lud słowa Dla wzbogacenia się jeśli sam wiesz, że nie odnosimy z tego zysku. Czy wierzysz, że zwodzimy tych ludzi i to właśnie wywołuje tak wielką radość w ich sercach? I Korichor odpowiedział, tak, wierzę. Wtedy Alma zapytał, czy wierzysz, że istnieje Bóg? I Korichor odpowiedział, nie wierzę. I Alma zapytał, czy zaprzeczysz istnieniu Boga i przyjściu Chrystusa? Oto mówię Ci, że wiem, iż Bóg istnieje. I że Chrystus przyjdzie. I jaki masz dowód, że nie ma Boga lub że Chrystus nie przyjdzie? Mówię Ci, że nie masz na to żadnego dowodu oprócz swego słowa. A ja mam wszystko za świadectwo, że jest to prawda. I Ty masz także świadectwo wszystkiego, że jest to prawda. I czy zaprzeczysz temu? Czy wierzysz, że jest to prawda? Wiem, że w to wierzysz, lecz zapanował nad Tobą duch kłamstwa i odsunąłeś ducha Bożego, aby nie miał do Ciebie dostępu. Diabeł ma nad Tobą władzę i kieruje Tobą, wypracowując przez Ciebie sposoby zniszczenia dzieci Boga. Wtedy Korichor powiedział do Almy Jeśli pokażesz mi znak, który przekona mnie, że Bóg istnieje, tak, pokaż mi, że ma On moc, a wtedy będę wiedział, że to, co mówisz, jest prawdą, ale Alma powiedział mu Dano ci dosyć znaków, czyż będziesz kusił swego Boga? Czy powiesz, pokaż mi znak, gdy masz świadectwo tych wszystkich twoich braci i wszystkich świętych proroków? Pismo Święte jest przed tobą i wszystko wskazuje na istnienie Boga nawet Ziemia i wszystko, co znajduje się na jej powierzchni, jej ruch i planety poruszające się według ustalonego porządku, świadczą o istnieniu Najwyższego Stwórcy. Mimo to, chodzisz, zwodząc serca tych ludzi, świadcząc im, że Bóg nie istnieje. Ale czy możesz zaprzeczyć wszystkim tym dowodom? I Korichor odpowiedział. Zaprzeczę, jeśli nie pokażesz mi znaku. I stało się, że Alma powiedział mu... Smucę się, widząc, jak nieczułe jest Twe serce, że nadal opierasz się duchowi prawdy, gubiąc swą duszę. Jednak lepiej się stanie, jeśli Twoja dusza zostanie zgubiona, niż gdybyś w jakiś sposób miał doprowadzić poprzez swe kłamstwa i pochlebne słowa do zguby wielu dusz. Jeśli więc ponownie temu zaprzeczysz, Bóg Cię porazi, że stracisz mowę i nigdy więcej nie otworzysz ust, aby zwodzić ten lud. Wtedy, Korichor powiedział mu, nie zaprzeczam istnieniu Boga, lecz nie wierzę, że Bóg istnieje i mówię także, że wy sami nie wiecie, czy Bóg istnieje jeśli nie pokażesz mi znaku, nie uwierzę. I Alma powiedział mu, dam ci to jako znak, oto zgodnie z moimi słowami stracisz mowę i w imię Boga mówię, że stracisz mowę i nigdy więcej nie przemówisz. I gdy Alma to powiedział, zgodnie z jego słowami, Korichor stracił mowę i nie mógł więcej mówić. I gdy naczelny sędzia ujrzał to, wyciągnął rękę i napisał Korichorowi. Czy jesteś teraz przekonany o mocy Boga? Na kim chciałeś, aby Alma pokazał ci znak? Pewno chciałeś, aby sprowadził cierpienie na innych, aby dać ci znak. Oto dał ci znak. I czy nadal będziesz się spierał? I Korichor wyciągnął rękę i napisał Wiem, że straciłem mowę, bo nie mogę mówić I wiem, że nic oprócz mocy Bożej nie mogło sprowadzić tego na mnie Zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje Ale diabeł zwiódł mnie, ukazując mi się jako anioł I powiedział mi, idź i odzyskaj ten lud Albowiem wszyscy oni zbłądzili, czcząc nieznanego Boga I powiedział mi, Bóg nie istnieje i uczył mnie tego, co miałem mówić. I nauczałem Jego słów, gdyż pochlebiały zmysłowości ludzi, a czyniąc to odnosiłem sukces, aż w końcu sam w to uwierzyłem. Dlatego opierałem się prawdzie, aż sprowadziłem na siebie to wielkie przekleństwo. I po tych słowach błagał Almę, by modlił się do Boga o zdjęcie z Niego przekleństwa. Ale Alma napisał mu jeśli to przekleństwo zostałoby z ciebie zdjęte Ponownie zwodziłbyś serca ludzi Stanie ci się więc według woli Pana I przekleństwo nie zostało z niego zdjęte Wypędzono go i chodził od domu do domu Żebrząc o żywność I wieść o tym, co zdarzyło się Korichorowi Została natychmiast ogłoszona w całym kraju Rozesłano obwieszczenie naczelnego sędziego Skierowane do wszystkich w kraju Nawołujące tych Którzy dali wiarę słowom Korichora, by szybko się nawrócili, żeby nie spadł na nich podobny wyrok. I stało się, że wszyscy zostali przekonani o niegodziwości Korichora, nawrócili się więc do Pana i tak nastąpił kres niegodziwości Korichora. A Korichor chodził od domu do domu, żebrząc o żywność. I stało się, że gdy tak wędrował, Zaszedł do ludzi, którzy oddzielili się od nefitów I nazwali się zoramitami Mając za przywódcę człowieka o imieniu Zoram Gdy więc zawędrował do nich Najechano tam na niego I stratowano, że umarł I tak widzimy Koniec tego, który wykrzywia drogi Pana Widzimy, że diabeł nie pomaga swoim w ostatni dzień Lecz pośpiesznie wciąga ich do piekła